<śmiech> Jedziemy! Ten nielegal to naprawdę gorące i śmierdzące gówno! <śmiech> Pierdol to, co będą o tym mówić! Jepto! Żoł! Było SND! &E, Było 11 tysięcy pierdolonego rapu! A teraz przygotuj się na tak zwany socjologiczny hip-hop! Zaangażowany społecznie he he he he. Nie spodziewałeś się tego? Sprawdź to główność ziomusz. Z Zwłaszcza jak przyjeżdżasz do wielkiego miasta WWA03 jazda. Dobra, jak żyjemy dalej, tak? To się nazywa WWA, ty to sprawdź Wielki człowiek, witaj w wielkim mieście Tu każdy ma zakodowane spiercie Chodzi o co, ludzie szybciej chodzą Co drugi jakby kurwiony o coś Witaj, pary rab ci się przyda Jesteś furą, to lepiej jak mniej ją widać pierdolą się za głupi migacz Pal głupca, tutaj jest gigant korupcja masło w płucach, w oczy się nie rzucaj Sensacji nie wzbudzaj, przejebane tutaj Parkujesz, nie żartuję, patrz dokładnie Radio jest lub żegnaj się z radiem Gra trwa, łatwo jest przegrać Nie bądź naiwny i nie trać Świat jest dziwny, a razem z nim to miasto Dla obcych inne od innej WWA a a a a w, w, w, w, w, w nara haracz łachy obcy brachy, lubią łapać to złodzieje ale lepiej zapłać tak ma złoto blokadę na kapslach la op oh. To jest pewne na maksa Fachowcy od tego jak haj zasać Wyborcze hasła Obietnice, rzeczywistość Zastań, patrz na ulicę To tysiące graniczące z biedą domy z pieniędzy i szary beton Światła są startem Światła metą Wie to ten betą i ten seto. Wiedzą to psy wiśniowym veto. Co wiskają typów Cinqueceto Ja też wiem to i ty też to Więc tutaj Trwa całą Gdzieś Idziesz na melanz w moim mieście Masz pegi, weź się To i tak na darmo Nie o takich Tak się utarło, że robią draki Zaczepiają dziewczyny, mają dragi Tak mówią, lubią tylko obciślaki Przebierz się znowu, zmień z portobów jeszcze To żebyś nie wszedł, super powód Takie miasto, taki styl w tych klubach Tu możesz być w szoku, nie jest jak u was Jest piątek, a u ciebie jest stuwa Klabin, klubisz, nie musisz się wsuwać W klubach do niedzieli na to nie licz Lepiej w parku parę browarków strzelić Jeżeli wejście dwie dychy, brobardyka to psellić, ja użam. WWA W.W.A Pałac, to obok centra. Cała Polska wdziała w dokumentach Pięć przystanków Stąd okradają mnie I wiesz co, nawet rząd o tym wie Ciekawe co, ale to taki Kraj, każdy wie, że A ktoś bierze hajs Nie wiem kto ile, żyje hip hopem Wiem miastem, płynie transfer Kopert, nie jestem debil Ale wiedzę Tyle das w kopertę, by ofertę przebić On czeka, żebyś, on ma potrzeby To jego praca, on spłaca kredyt Ułożone życie to Rubika Kostka To prostak, a droga tak prosta Witaj w mieście, gdzie za wszystko płacisz Pozdrawia Warszawa Polska WWA